Dzięki bardzo. Mam na imię Ilona, jestem alkoholiczką. Jestem z piły. Coś jeszcze mogę o sobie powiedzieć. Może zacznę od tego. Jestem jedynaczką. W mojej rodzinie. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać w ogóle. Sorry w mojej rodzinie od zawsze był alkohol tak, tak, takie mam skojarzenia, nie, moi rodzice pili, czy oni byli alkoholikami, nie wiem nie mnie to oceniać i, i, i tyle, po prostu mm, mm. także, i, tak, też jako dziecko gdzieś tam pamiętam takie chwile, że gdzieś zamoczyłam sobie palec w kieliszku i to mi smakowało nie, nie było jakieś, takie obrzydzenia, ale to takie migawki, nie też jako dziecko jakoś tak nie byłam, nie pasowałam, jako dziecko, jako nastolatka też już, jakoś tak nigdy nie pasowałam, w takim małym miasteczku mieszkaliśmy i nie pasowałam tam, nie pasowałam, byłam nieśmiała, wolałam się sama gdzieś bawić w domu, niż tam z koleżankami. Później jeździłam do mojej babci na wieś, uwielbiałam tam jeździć, bo tam byłam kimś, nie? Tam byłam panią z miasta, nie? Ale tam też nie pasowałam. <śmiech> Także no, jako nastolatka też piłam więcej niż moje na przykład rówieśniczki. Przepijałam wszystkich i to, tym się chłopiłam. Kolegów przepijałam to maka mocna głowa. Ja tak chaotycznie trochę mówię zawsze, ale ja też mam stresa. Potem było małżeństwo, dzieci, rozwód i opowiadałam na przykład wszystkim, że to mój mąż był taki, taki pijak, taki alkoholik, ale ja też z nim piłam, też rozrabiałam, też, też nie stroniłam od, od alkoholu. Po rozwodzie zamieszkałam z rodzicami i tak powoli wychodził ze mnie alkoholizm. Picie w samotności, chciałam być dobrą matką, żoną, córką, ale to mi nie wychodziło, nie? Chciałam być zawsze kimś innym, grałam różne po prostu role, nie? Ale no, no tak, tak to było z... no, no, no, nigdzie nie pasowałam i zawsze narozrabiałam że nie, nie wychodziło mi to, po prostu. Ani, nie, ani moi rodzice nie mogli być za mnie dumni, ani też y, dzieci, y, ani też no, no, partnerzy. To, to, to, um, za, y, w sumie to w piciu byłam w sumie najlepsza, nie? To było to, nie? Niczym nie byłam dobra, zawsze mówiłam, że jestem taka sobie, y, ani głupia, ani, ani mądra, ani ładna, ani ani brzydka, taka sobie, nie? A zawsze chciałam być kimś, od tego dziecka chciałam być kimś innym. I, i, ale w piciu właśnie byłam najlepsza, nie? Powoli zaczęłam tracić wszystko. Najpierw dzieci w rodzinie zastępcze trafiły, ale ja dalej, dalej, dalej piłam. Tego, to nic mi nie nauczyło, żadnej pokory. Tak trwało to latami. Ech. Prace to tylko taka, która nie będzie mi przeszkadzać w piciu, nie? że wiecznie planowałam sobie, czy, będę, czy mogę, będę mogła pić po tej pracy, czy, czy przed pracą, czy, czy jak to, czy nie będę szła na kaca? a tak naprawdę to całe moje ostatnie lata, przed, nie ostatnie, tylko przed zakończeniem picia, że tak powiem, był jeden wielki ciąg. Brak szacunku w ogóle miałam dla samej siebie, dla innych brak szacunku do swojego własnego ciała. Partnerów zmieniałam po prostu, no, byli mi tylko potrzebni, żeby zaspokoić swój cel, czyli alkohol, żeby pić. Miłość do alkoholu, to była miłość od pierwszego ułyku, jak ja to zawsze mówię. To było coś, co wydarzyło wszystkim. Z miłością do dzieci. Ja płakałam, jak, jak pijana byłam, jak ja kocham swoje dzieci, nie? ale jakie im piekło, jakie im dzieciństwo zgotowałam, no to nie można nazwać tego miłością. Yy. Także, no, miłość do alkoholu wygrywała wszystko. Miłość do dzieci, miłość do partnerów, miłość do rodziców. Yy. 19 września 8 lat temu, już ponad 8, trochę minęło, poprosiłam Boga o pomoc. No i, no i przestałam. Przestałam pić. Nie. Przedtem byłam też na dwóch terapiach. Przed tym 19 września gdzieś tam przewijałam się przez terapię, przewijały się mitingi. Mówię o tych terapiach nie z żalem, ale z takim szkoda. Szkoda, że, że po prostu nie załapałam wcześniej. Ja, że, że, że po prostu no, gdzieś tam dostarczyłam jeszcze wielu męk, wielu katuszy. Moim dzieciom, moim bliskim, samej sobie, bo, bo tak było. Więc, no, no, no, szkoda, taki mam szkoda, ale i też um, takie, no, że po prostu nie poddawałam się, nie, nie poddawałam się, no, niby Ja po prostu, dla mnie, tak jak w Wielkiej Księdze, życie z życie bez, z alkoholem i bez alkoholu stało się nieznośne. I, i, i poszłam na tą trzecią terapię, po trzeciej terapii, y, robiłam wszystko, mm, byle tylko nie pić, y, trafiłam do AA i tam już zawitałam na dobre, zawitałam na dobre i, i po trzech latach gdzieś tak zaczęło mi tak trochę coś doskwierać, nie? Że, że coś jest nie tak, coś jest ze mną nie tak, że, że, że taka, no coś, by, coś mi doskwierało, to, to coś, nie? Po prostu chyba dojrzewałam do programu. I wtedy poprosiłam moją sponsorkę o pomoc, o przeprowadzenie mnie przez kroki. Moja sponsorka, prze, prze, wtedy to było na tamten czas, robiłyśmy program pisany. Trochę przypominał mi ją terapię. Nie? Zresztą ja jeździłam jak taka grzeczna dziewczynka ze szycikiem, rozpisana, siadałam i w ogóle taka taka, no, taka nie ja, po prostu, ja po prostu jestem taki chodzący chaos, ja się zawsze zbyt, że taki chodzący chaos, rozgardiasz i w ogóle, i tak dalej, a taka nie ja, no, to, no i właśnie z tym piątym krokiem to było tak, że pamiętam, jak jechałam do tego Poznania, ja odwlekałam w to w czasie, nie? a to chora byłam, a to to, ale w końcu pojechałam do tego Poznania, w, w, bo moja sponsorka jest z Poznania, w sumie tu mieszkała troszeczkę pod Poznaniem, z tego co pamiętam, w okolicach Poznania, albo takich na obrzeżach Poznania i pojechałam na ten program, na piąty krok, z takim ja wyznać sobie Bogu i drugiemu człowiekowi i w ogóle nie wiedziałam co chodzi no, w tym piątym kroku. No ale to tak w sumie, no, czwarty krok. Na tamten czas zrobiłam czwarty krok i inwenturę uczciwie, więc ten piąty krok jakoś mi poszedł, nie, czyli po prostu tą istotę, no już wszystko było przeczytane, wszystko było wiadomo już w czwartym kroku i, i tylko było, nie tylko, było pytanie, czy coś jeszcze mam i tak dalej, czy mamy jakąś tajemnicę, no, na tamten czas nie miałam. No, ale ja nie żyłam tym programem. Ja zakończyłam Sponsorka mnie przeprowadziła przez program tych 12 kroków i ja tak naprawdę nie żyłam programem. Nie robiłam piątego kroku, nie robiłam nic. Chodziłam na meetingi. Chodziłam na meetingi i tak sobie żyłam. I y, no i tak. Y, no mówię, no nie dzwoniłam do, do sponsorki. Do drugiej alkoholiczki tym bardziej, bo zawsze miałam z tym problem. No jak, o ja koczka będę wiem rozmawiać i w ogóle i w ogóle. Nie? No i chyba bodajże w zeszłym roku, czy jakoś tak, sponsorka zaproponowała mi jakby ponownie program oparty na wielkiej księdze, na czytaniu wielkiej księgi. Było to dla mnie wow, nie? Było to wow, to był taki. Program oparty na wielkiej księdze taki żywy ten program, jak dla mnie, tak? Że to tak naprawdę. No i, i, no i. No i okazało się w zeszłym tygodniu, że ja tego piątego kroku nie robię. Że tak naprawdę programu nie robię. Ja dopiero tak naprawdę piąty krok uczciwie zrobiłam w zeszłym tygodniu. No mówię o tym, bo to, to jest takie, no... No w jakim, jak kłamstwie i zakłamaniu żyłam i to... Samą siebie oszukiwałam, Nawet sobie tak dzisiaj, jak przygotowałam się oczywiście do, do spikarki, To sobie pomyślałam, że tak naprawdę, bo mówię, że uczciwość wobec samej siebie, nie? Nie byłam uczciwa wobec siebie, nie byłam uczciwa wobec sponsorki, nie byłam uczciwa wobec... Yy, moich przyjaciół, za, a tak? Bo zakłamywałam, bo bo je, to jest tak na każdą sytuację i dobro mi złą robię kroki a bynajmniej starałam się, staram się uczę się tego nadal, to nie jest tak, że mi tak prosto to wychodzi ale z piątym krokiem i z piątym krokiem powinnam iść jeśli na przykład coś tam nie pomoże Powinna iść do sponsorki, nie? Opowiedzieć o problemie, czy, albo o tym dobrym i złym, tak? Po prostu, po prostu dzwonić do sponsorki. A ja co? No nie dzwoniłam, bo... bo ach, bo to drobnostka. Ach, bo ja już wiem, co ona mi powie. Ach, bo, bo, bo zawracać będę jej głowę, dam sobie radę sama. Dzwoniłam rzadko i, i to takie no, no, niby robiłam tą piątkę, ale z tym jedną rzeczą mnie nie robiłam, robiłam wszystko, ale właśnie nie to, nie, nie to co trzeba a w ogóle tu wzdurałam sobie i w tym przekonaniu żyłam, że ja jestem inną alkoholiczką, nie? że ja jestem taką wyjątkową alkoholiczką yy. No i wpakowałam się po prostu w długi, że tak. Bo nie robiłam piątego kroku. Bo nie widziałam prawdy, nie chciałam jej widzieć prawdy, bo gdybym za, zadzwoniła do sponsorki, to ja się bałam nie krytyki jej, ale przecież ona by mnie nie skrytykowała, tylko ja sobie po prostu to yy, ubzdurałam. Ona by mnie nie oceniła, ale ja sobie tak ubzdurałam. To po prostu wyszedł ze mnie alkoholizm i nie robienie programu, nie ro, bo ja od, no w tej sytuacji, ja brałam kredyty i nie robiłam kroków, to nieważne na co, co, kiedy i jak, ale ogólnie chodzi mi o to, że brałam w ogóle je i tak, taką lekką ręką, gdybym zadzwoniła do sponsorki, to ona by mi powiedziała, po, po, po, nie tyle powiedziała, ale co, pomogłaby by mi zobaczyć prawdę, a ja się tej prawdy bałam. Yy, to kompletny też brak zaufania do Boga, bo ja niby z Bogiem rozmawiałam, ale... z Bogiem rozmawiałam, jak ja nie chciałam widzieć tej prawdy. Yy, twierdziłam też, właśnie to takie oszukiwanie, twierdziłam, że moja sponsorka o mnie wszystko wie, a jednak nie. A jednak nie wiedziałam. Byłam nieuczciwa. Yy, nie mam co gdybać. No ale gdybym zadzwoniła do sponsorki gdzieś tam z czasu temu, to pewnie nie wpakowałabym się w takie problemy, jakie teraz są, nie? No właśnie, no i to jest właśnie to, ta istota tego, tego piątego kroku, tego cała, że wyznać sobie Bogu i drugiemu człowiekowi, i ja się bałam, ja się wstydziłam, ja się zakłamałam, nie? Zakłamałam i się, no, po prostu... Można powiedzieć, w przez to jestem w czarnej... w czarnym ty... nie, że tak powiem. Co jeszcze mogę powiedzieć o piątym kroku? No, no, to jest bardzo ważny krok. Wiecie co? Przez to, że nie mówiłam prawdy, że... że tą jedną sytuację gdzieś tam oszuk... tą jedną, tylko albo aż, bo, bo to jest aż, Yy, zakłamywałam przed samą sobą i zakłamywałam przed yy, sponsorką i też przed y, siłą większą. Yy, gdzieś zaczęłam żyć w lęku, zaczęłam gdzieś żyć w strachu, ale ja gdzieś też go szybko, a dobra, dam sobie radę, nie? Ale to, to zaczynało być tak, że już yy, nie miałam spokojnych snów i tak dalej, więc no, to jest taka, nie wiem, nie tyle przestroga, ale takie moje doświadczenie z nierobienia piątego kroku, jaki on jest ważny. Ja mam taki fajny cytat, yy, bardzo krótki, z, z Anonimowych Alkoholików z Wielkiej Księgi na stronie 74., bo to, to jestem ja, nie? Nie ustawali w pracy nad resztą programu. Ja też nie ustawałam w pracy, nie? Znaczy robiłam wszystko. Łapałam się słów. Łapię się dalej słów. Robiłam tradycje. Zaczęłam koncepcję. Ale tu te, a tu nie widziałam prawdy. Po prostu wszystkie moje braki w tym piątym kroku wyszły. Że jestem niewystarczająco dobra. Że nie ufam Bogu. Że że to, co powiedzą inni, co powie sponsorka nie? i że robię za Boga, nie? Bo, bo ja nie wiem, co Bóg dla mnie przygotował, ale ja musiałam wszystkich tych braków użyć. Nie? Także nie ustawali w pracy nad resztą programu, ale pomimo tego upadali. Dziwiąc się, dlaczego tak się stało, według nas powodem było to, że nigdy nie dokończyli porządkowania swojego podwórka. Co prawda, zrobili inwenturę, ale najgorsze sprawy zatrzymali dla siebie. Tylko myśleli, że pozbyli się egoizmu i lęku. Tylko myśleli, że zdobyli się na pokorę. Ale nie, nie nabrali wystarczająco dużo pokory, odwagi i uczciwości w taki sposób, który uważam za niezbędny. Dopóki nie hmm, opowiedzieli drugiemu człowiekowi, człowiekowi całej historii swojego życia. Hmm. Patrzę, ile jeszcze mam czasu. Ja to tak szybko mówię, sorry. No, to jest właśnie to. Dostałam niezłą lekcję pokory. Robiłam właśnie wszystko, ale nie piąty krok. Pycha, pycha, po prostu pycha gdzieś zwyciężyła, nie? Ale wiecie co, gdy zrobiłam ten piąty krok, tak, owszem, no, no gdzieś tam dalej mam jakieś tam, pojawiają się lęki, ale gdzieś poczułam też ulgę poczułam takie uwolnienie i takie, nie wiem, taki spokój, takie zaufanie, takie mam, by na mnie tak, tak to na dzień dzisiejszy czuję, nie? Że, że... I taką wdzięczność, bo cały czas mi chodzi, że nie użalam się nad tym, to są tylko pieniądze. W sumie właśnie, dzięki wspólnocie to gdzieś tam, gdzieś tu zadzwonię, tam zadzwonię, tu mi przyjaciółka coś podpowie, tam mi coś przyjaciel coś podpowie i, i, i tyle. Ale wiecie co, też mi się przypomniał taki film, oglądałam go ostatnio dwa razy, Ania. I, i dlatego mówię, że nie czuję takiego użalania się nad sobą, tylko właśnie zaufanie, bo tam tak, jest taka scena, scena no, opowiada to piasek, jak się spotkał z Anią i, i, ta, i on mówi do niej, że będzie dobrze, a ona mówi, że nie będzie, bo ona wiedziała, że umiera. I mi się zawsze przypomina też moja ciocia, nie? kiedy ja też mówiłam, będzie dobrze, ale nie będzie, nie? i wiedziałam o tym. A teraz, gdzieś mam właśnie tą wdzięczność, jestem zdrowa, nie piję, i dlatego może jestem wdzięczna i może dlatego też no, ufam, że wszystko się ułoży, nie? że, że, że no, no, to jest też też no, brak robienia sugestii na 100%, to no powiem, muszę to o tym powiedzieć, bo, bo zawsze ja mam z telefonami problem, nie? ja mam z telefonami do, do sponsorki, telefonami do innej alkoholiczki problem, to jest, no mówię, no, u mnie program leku, nie? i piąty krok też. Hmm. Może teraz Troszeczkę o piątej tradycji. Dla mnie przede wszystkim, piąta tradycja mówi, to jest prosta dla mnie tradycja. Prosta i po prostu taka zasadnicza. Mamy główny cel: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Główny cel i tylko jedyny cel, tak dla mnie bynajmniej, że nie jesteśmy. Na wszystko. Lekarstwem na wszystko jesteśmy lekarstwem możemy być pomóc alkoholikowi. Ja się nie znam na przykład na hazardzie, nie znam się na, na, na jedzeniu pączków, chociaż słodyczy uwielbiam. Na tym się nie znam. Znam się jedynie, znam się. Mogę się podzielić jedynie doświadczeniem, jeśli chodzi o alkohol. I to jest. To jest dla mnie Dlatego mówię, że dla mnie to jest prosta tradycja. Nie? że tu nie ma, nie wiem, dla mnie nie ma wyjątków, jestem tu, bo tylko to wiem, tylko to, to znam, bo gdybym, nie wiem, zaczęła przemawiać się, jeśli chodzi o leczenie na raka, no to to znowu by była pycha. No a jako grupa to to, że jeździmy do zakładów karnych, do aresztów, na terapię, grupa grupie i tak dalej, to, to też jest właśnie piąta tradycja, że jest literatura na, na stołach, że jest kawa, że jest herbata, to też jest piąta tradycja, to, że tworzymy jako grupa, tworzymy, tworzymy organizujemy salę, organizujemy miting, organizujemy atmosferę przyjazną, to też jest piąta tradycja. Przede wszystkim też to jest też pokora i, i, i na mitingu, żeby dawać, a nie brać nie? siebie. Że ja tak naprawdę idę na miting dla drugiego człowieka, nie, nie idę dla siebie. Nie? No i tyle, co bym miała do powiedzenia. Wiem, że krótko tylko, że trochę więcej czasu miałam, ale ja tak zawsze mam. Nie? Że po prostu w takim stresie, że ja bardzo szybko mówię i mam nadzieję, że... Dziękuję.